naszymi gośćmi są dziś pani Anna Dzikomska-Kaczan i pan Marek Kaczan-Dzikomski. Witam serdecznie. Witam. Dobry wieczór. Będziemy dziś, proszę Państwa, rozmawiać o szczęśliwym związku. Podobno takie są, Państwo twierdzą. E, spróbujemy dziś zastanowić się, jak taki związek zbudować. Czy mamy na to szansę, co możemy we własnym naprawić i czy w ogóle możemy. Jak dbać o związek, by był właśnie szczęśliwy? Dbać o związek trzeba, jest to możliwe. Czas się nastawić na taką codzienną, bardzo systematyczną pracę, ale można bardzo, bardzo wiele osiągnąć. Przede wszystkim powiedziałabym, że podstawą jest budowanie dobrego porozumienia, czyli bardzo ważne jest, żeby pomimo różnic, które niewątpliwie są, czasami nas dosyć poważnie dzielą, jednak starać się ze sobą porozumieć, zrozumieć, werbalizować swoje oczekiwania, swoje stany emocjonalne. Jeżeli pojawią się jakieś konflikty, po prostu na bieżąco też rzeczy rozwiązywać i nie dopuszczać, żeby różnego rodzaju problemy, które występują w naszym życiu, po prostu nas rozdzieliły. Ale czy my w ogóle potrafimy ze sobą rozmawiać? Ja myślę, że w tej chwili bardzo wiele osób nastawionych jest na realizację samych siebie. Związki w ogóle zaczynają być czymś coraz bardziej trudnym do zaakceptowania, do utrzymania. Każdy jest zabiegany, trochę tak zapatrzony w siebie i oczekuje by to ta druga strona dostosowała się do niego, a mało jest myślenia o tym, że może warto by coś wspólnie zrobić. Może się mylę. Ta druga strona myśli dokładnie tak samo, prawda? Nie jest to łatwe zadanie na pewno. Świadomy sobie, że my sami zmieniamy się, niemalże z każdym dniem. Na pewno widzimy te różnice po upływie roku czasu. Tak samo zmienia się ta druga osoba, partner, z którym żyjemy. Wydaje mi się, że dobrze jest mieć świadomość tego, że sami podlegamy zmianom. No, I ktoś również podlega zmianom. Zatem po kilku latach wspólnego pożycia osoba, którą pobraliśmy się, już nie do końca jest tą samą osobą. prawda? Niemniej wszystko jest możliwe. Pani zapytała na początku, czy, czy to jest możliwe, czy są szczęśliwe związki. Ja odpowiem, że tak, bo ja w takim jestem, więc chyba jestem dobrym przykładem. Cóż, szadło tutaj stwierdzenie, że trzeba się komunikować, że nie jest dzisiaj łatwo, że każdy jest nastawiony na, na siebie. siebie. prawda? Zgadza się. Chcę być szczęśliwa, chcę być Kochana, chcę, żeby o mnie mój mężczyzna dbał. Czy ja dbam? o swoją kobietę? Czy ja jestem jej potrzebny? Czy ja jej pomagam? I to są właśnie rzeczy, które pytania, na które powinniśmy sobie spróbować odpowiedzieć. Czyli receptą na szczęśliwy związek, o ile w ogóle można mówić o receptach, jest myślenie o tej drugiej osobie, a nie o sobie. Prawda? Bo jeżeli będziemy myśleli o tym, co zrobić, żeby mnie było dobrze, no to niekoniecznie ta druga osoba musi być zadowolona z tego wszystkiego, prawda? Chcąc stworzyć dobry, szczęśliwy związek, musimy zacząć tak naprawdę od siebie. Większość ludzi jest nastawiona nabranie i patrzy na partnera. Widzi jego wady, zaczyna go z czasem nie lubić, z czasem zaczyna widzieć wady w momencie, kiedy na początku tego związku wydawały się to zaletą. Natomiast jeżeli zaczniemy też rozmawiać ze sobą i postawimy sobie pytanie, jak ja się czuję w tym związku, co ja mogę zrobić, co on może zrobić, jakie ja mam oczekiwania. Oczywiście każdy ma jakieś, prawda, w stosunku do partnera, do życia, jakie chce z nim prowadzić, natomiast zaczniemy odpowiadać sobie na pytanie, czy my sami się sprawdzamy, czy my sami się realizujemy w tym związku, czy my sami dokładamy czegoś, czy my sami Wnosimy, budujemy, wtedy być może uda nam się na partnera spojrzeć odrobinę inaczej, dostrzec inne rzeczy, które w danej chwili nam umykają, a rozmowa o tym właśnie myślę, że jest najważniejszą rzeczą, bo sporo związków, w zasadzie myślę, że większość związków, które się rozpada, jeżeli nie, nie ma tam jakiejś patologii, nie musiałaby się wcale rozpaść. Problem polega na tym, że my nie werbalizujemy swoich oczekiwań. A dlaczego nie rozmawiamy nie, a dlaczego nie na pytania o trudne. O I to jest nie i... potrafimy, czy nie chcemy, czy boimy Czasami. się, jak myślę, to zostanie że się odebramy się odebramy myślę, nawet prawda? Myślę, że się jednak, jednak w większości przypadków boimy, chociaż ona słusznie zauważyła, że być może nie do końca sami jesteśmy w stanie sobie je uzmysłowić. Coś jest nie tak, ale nie wiemy do końca co? I zostawiamy to tak jak jest. Gdy... Może minie, może jakoś to się ułoży, tak, tak. a to się nie układa z reguły. Z reguły to się pogłębia, dlatego, że porównajmy to z chorobą. Symptomy i objawy nieleczone one się nasilają, prowadzą do czegoś gorszego. Zatem, jeżeli zaczyna się od drobiazgów, a nie powiem mu o tym, bo nie chcę go urazić, nie chcę go zdenerwować. Taki przykład. I wracamy razem z zakupów. Ja niosę dwie ciężkie siaty, a mój małżonek idzie obok i trzyma sobie ręce w kieszeni, potem wyciąga klucz, otwiera mi drzwi. Ja sobie myślę, no nie, no jak tak można? Dlaczego on mi nie pomógł? Jest jestem zła, ale ani słowa nie powiem. Zacisnę Dokładnie. zęby, idę do domu, Dokładnie. niech się domyśli, dlaczego ja jestem zła. Dokładnie tak. A po co ma się domyślać, kiedy wystarczy, że y, możemy go po prostu poprosić o to, prawda? Również możemy prosić o wiele innych rzeczy. Pewnie się sam domyślić przecież. No właśnie, ale często jest tak, że niestety się nie domyśla i rodzi to kolejne problemy zupełnie niepotrzebne, prawda? Drobiazgi urastają do rangi rzeczy wielkich, które zaczynają potem bardzo doskwileć. Zaczynamy sobie wypominać pewne, pewne rzeczy, niedoskonałości, a wcale tak nie musi być. Wystarczy, że tak jak mąż słusznie zauważył, będziemy ze sobą rozmawiać o swoich oczekiwaniach, o swoich uczuciach, spostrzeżeniach, emocjach i na bieżąco rozwiązywać trudne sprawy. Kiedy należałoby rozpocząć takie rozmowy? Kiedy jest dobry moment, żeby się w ogóle nauczyć i przyzwyczaić do tego, że o wszystkim rozmawiamy? Przed ślubem. Mhm. O, no może do niego nie dojść wtedy. Każdy moment jest dobry, żeby zacząć rozmawiać. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno, nie bójmy się tematów trudnych. Rzecz polega tylko na tym, jak my będziemy to artykułować. Bo... Czyli nie, co będziemy mówić, a w jaki sposób. To znaczy, wie pani, wszystko można powiedzieć wszystko w różny sposób, prawda? Tak, ale żeby nie, nie obrażać tej Dokładnie. drugiej osoby, żeby nie ranić jej uczuć, żeby Dokładnie. raczej Dokładnie. chyba mówić o swoich odczuciach i oczekiwaniach, a nie, a bo ty i tak dalej, i tak dalej, bo taka rozmowa na źle że znowu się upiłeś i połajanka, podczas kiedy równie dobrze można powiedzieć to na przykład w ten sposób. Wiesz, wczoraj na imprezie sprawiłeś mi przykrość, czułam się źle. Z powodu twojego zachowania. Z powodu twojego zachowania. Zatem forma jest równie ważna w tym momencie jak treść. Chodzi o co? Żeby nie nakręcać spirali złych emocji. Jeżeli wyskoczymy do kłótni małżeńskiej z pyskówką, ona tak naprawdę nic nie rozwiąże. Ale czasami daje upust emocjom, które no, trzeba z siebie wyrzucić, więc... Okej, okay, można to zrobić też w inny sposób. Natomiast miejmy świadomość tego że tego typu kłótnie rozmowy prowadzone w ten sposób, one nie rozwiążą problemu, nie przybliżą nas do jego rozwiązania, wręcz odwrotnie. To wszystko będzie się nawarstwiać, czy będzie artykułowane, czy nie będzie artykułowane. Gdzieś tam w nas ta złość, z czasem może nawet nienawiść, będzie rosła do osoby, którą kilka lat temu naprawdę kochaliśmy, więc wydaje się to być paradoksalne. A tak jak powiedziałem, to jest brak komunikacji, albo ta komunikacja jest po prostu prowadzona w zły sposób, nieumiejętnie. Czyli po pierwsze rozmawiać, a po drugie nauczyć się rozmawiać w taki sposób, żeby drugiej strony nie ranić, bo wtedy jesteśmy w stanie coś rzeczywiście osiągnąć taką rozmową. Tak, dokładnie. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my formułujemy oskarżenia, pretensje, wymówki ciągłe pod adresem partnera, to to nam tą komunikację blokuje. To jest w zasadzie droga donikąd, w ślepy zaułek. Powinniśmy się nauczyć mówić inaczej, czyli tak jak mąż wspomniał, mówić o tym, co nam przeszkadza w zachowaniu partnera, prawda? Co nam sprawia przykrość, z czego jesteśmy niezadowoleni, czego nie jesteśmy w stanie zaakceptować, bądź też w drugą stronę, co nam bardzo się podoba, co chcielibyśmy obserwować częściej, przykładowo. I bardzo ważną rzeczą jest też, żeby oduczyć się takiego stereotypowego oceniania. Mówmy raczej o swoich odczuciach, o swoich oczekiwaniach, tak jak już mówiłam. Proponujmy ewentualnie jak jakieś pewne rozwiązania i bądźmy otwarci na dyskusję, na dochodzenie do pewnych rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, do kompromisów. Natomiast też otwórzmy się na kontakt, na wysłuchanie naszego partnera, czyli może mniej mówmy sami, bardziej słuchajmy, a jeżeli już mówimy, to mówmy mądrze. Właśnie unikając takich komunikatów, które na pewno blokują naszą komunikację i porozumienie. Państwo, ponieważ pracują z ludźmi, prowadzą Terapię, więc mają państwo do czynienia z ludźmi, którzy właśnie nie potrafią się komunikować między sobą, prawda? To jest bardzo częsta sytuacja i w zasadzie obserwujemy to na co dzień. Natomiast powiem tak, wiele wysiłku wymaga przyjrzenie się sobie temu, w jaki sposób się wypowiadamy i oduczenie się pewnych stereotypów, pewnych schematów komunikacyjnych. No nie jest to proste, bo mówi się o tym, że natura tak nas ukształtowała, że tworzymy w sobie dosyć bezkrypne pewne wzorce, pewne właśnie schematy. Poza tym przyzwyczajenie też tutaj robi swoje. Dlatego taka dosyć poważna życiowa edukacja, ale ten wysiłek się nam opłaci, jeżeli zaczniemy pracować nad swoim sposobem wypowiadania się, robić to w sposób bardziej przemyślany, świadomy, w ten sposób, żeby ta komunikacja prowadziła do zrozumienia i porozumienia, a nie do zablokowania dalszego ciągu. Tak sobie właśnie pomyślałam, że byłoby świetnie, gdyby człowiek mógł się siebie sfilmować w momencie takiej właśnie, nazwijmy to rozmowy małżeńskiej, czy sprzeczki, czy kłótni, bo wtedy sam zobaczyłby, myślę, swoje błędy. To świetnie widać, jak człowiek tak siebie czasami poobserwuje z boku, jak go ktoś sfilmuje, prawda, wtedy nie trzeba żadnego komentarza, bo tak naprawdę to my dla siebie jesteśmy najbardziej ostrymi krytykami. Nikt nas tak nie skrytykuje jak my sami siebie, prawda? No najczęściej źle myślimy o sobie i to jest kolejny obszar do pracy nad sobą. I mianowicie, jeżeli sami siebie źle traktujemy, jesteśmy tacy krytyczni w stosunku do siebie, to najczęściej jesteśmy też krytyczni w stosunku do naszego partnera, do innych osób, z którymi funkcjonujemy na co dzień. Czyli jeżeli my zrobimy porządek w sobie, najpierw rozwiążemy swoje własne problemy, jakieś konflikty wewnętrzne, pozbędziemy się kompleksów, zaakceptujemy siebie, takimi jakimi jesteśmy z naszymi zajęciami. Daletami, wadami, to łatwiej nam będzie również być lepszymi w stosunku do innych, czyli osobami bardziej tolerancyjnymi, osobami, którym łatwiej jest zaakceptować innych, czyli będzie to miało przełożenie na naszą relację z innymi osobami. Także naprawę świata, tak naprawdę naprawę swojego związku należy zacząć od siebie. Jak dbać o związek i jak budować taką dobrą więź między sobą? Powiedzieli już Państwo, że, że trzeba ze sobą rozmawiać, a w tej rozmowie nie nie oceniać, nie dokuczać tej drugiej osobie, tylko raczej mówić o tym, co nam nie odpowiada, co nas boli, co jest dla nas trudne, przykre i czy moglibyśmy to zmienić. Co jeszcze? Oczywiście nie są to jedyne tematy rozmów, nazwijmy je takie ciężkie. Życie bieżące i powszednie, codzienne przynosi nam mnóstwo tematów. Chodzi o to, żebyśmy w ogóle rozmawiali ze sobą. Oczywiście te rozmowy nie powinny mieć, znowu wrócę do tego, jakichś tematów tabu, to znaczy jeżeli jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i szczerzy, to rozmawiamy na każdy temat. Każdy temat. Zatem dobry, uczciwy, szczęśliwy związek można zbudować, będąc dobrą, szczęśliwą osobą. I jeżeli mamy to szczęście, że trafimy na drugą, podobną osobę, która też jest otwarta, która też chce z nami rozmawiać, która też chce się cieszyć naszymi sukcesami, sama żyje z pasją, to taki związek jest wręcz skazany na szczęście. Praca nad sobą Otwartość na partnera, powiedziałbym pogodne podejście do życia, to jest recepta. I brak niedomówień, tak? I brak niedomówień. Czyli mówimy sobie wprost od razu o wszystkim, co nas boli i co nam nie odpowiada. Mówimy umiejętnie oczywiście. Jest to dosyć ważne, tak jak żona powiedziała. Nie budujemy, nie kopiemy rowów między nami w ten sposób, tylko próbujemy te, które są delikatnie zasypać. Czasami się boimy, że kiedy powiemy coś, co nas boli, to ta druga strona nas odrzuci. Na pewno tak się nie stanie i te wszystkie obawy są niepotrzebne, wręcz przeciwnie, jeżeli mamy partnera do którego mamy zaufanie, z którym jesteśmy już pewien czas, uważam, że powinien nawet docenić naszą otwartość i, i fakt, że no, mamy do niego zaufanie i mówimy o naszych głębokich problemach, o tym, co, co nas boli. Ale ja jeszcze tutaj chciałam wrócić do takiej kwestii, o której już wspomniałam. Mianowicie, bo dla wielu ludzi szczęśliwy związek to są zupełnie różne rzeczy, prawda? Trzeba uzgodnić między sobą i to jest, wydaje mi się, rzecz podstawowa. Czego my tak naprawdę chcemy, my oboje, czego my się spodziewamy po sobie nawzajem, do czego my dążymy, gdzie ta nasza ścieżka ma nas zaprowadzić. Są różne typy związków, one mogą być bardzo, bardzo różne, natomiast niezwykle istotną sprawą jest, żeby sobie to uświadomić i budować tą wspólną ścieżkę razem, co wcale nie oznacza, że my nie istniejemy jako dwie odrębne indywidualności, dwie jednostki. Oczywiście, że jesteśmy różni, różni. Każdy człowiek jest przecież inny. Natomiast my się mamy w szczęśliwym związku rozwijać każde z nas osobno, ale też razem pracujemy nad osiągnięciem pewnych celów wspólnych, czyli idziemy tą naszą wspólną drogą i mało tego, pomagamy sobie nawzajem, bo przecież na tym też polega dobry, zdrowy związek, że nie patrzymy tylko na swoje dobro, na siebie, natomiast staramy się, żeby nasz partner był z nami szczęśliwy, żeby on się w tym związku skuralizował, żeby się rozwijał, żeby mógł osiągać swoje cele, realizował swoje marzenia, pragnienia, nam osobiście... I nie zamykamy partnera w klatce. Ależ absolutnie złotej, złotej, takiej, nie. Takiej, absolutnie nie. No, no, związek nie jest niewolnictwem, wręcz przeciwnie. Przecież można być ze sobą razem, można się bardzo kochać, ale również można i należy się rozwijać jako jednostka, jako człowiek, jako indywidualność. I tak naprawdę to dopiero wtedy my Myślę, że ten związek jest zdrowy, że ten związek jest szczęśliwy. Jeżeli każdy z partnerów jest szczęśliwy na swój sposób i razem są ze sobą również bardzo szczęśliwi, jest im ze sobą dobrze. Ja dodam może jeszcze, że partner powinien się z nami dzielić sobą. To oznacza, jak żona powiedziała, chcemy się rozwijać, chcemy się rozwijać każdy z nas oddzielnie i chcemy się rozwijać razem. Partner powinien być tą osobą, która pozwala nam się rozwinąć, która pokazuje nam pewne nowe przestrzenie, pewne nowe obszary, w których albo jesteśmy niedoskonali, albo o których nie mamy bladego pojęcia. Tak jest w naszym przypadku. Ja jeszcze tak sobie właśnie pomyślałam, jak ważna jest ta rozmowa przedślubna, o której pan wspomniał, czyli żeby sobie powiedzieć tak naprawdę, czego oczekujemy od związku i co dla nas kryje się pod pojęciem szczęśliwego związku, bo jeżeli na przykład kobieta uważa, że dla niej szczęśliwym związkiem będzie taki związek, kiedy oni będą tylko oboje, nie będzie żadnych dzieci, będą się realizować w pracy, będą mieszkać powiedzmy w dużym mieście no i będą tworzyli taką kumpelską parę, a dla niego małżeństwo to są dzieci, o których całe życie marzył, chciałby ich mieć kilkoro i na przykład dom na wsi i żeby żona zajmowała się tymi dziećmi. No przecież jeżeli tacy ludzie się w sobie zakochają, a tego wcześniej sobie nie powiedzą, to jest katastrofa. Właśnie, dlatego tak ważne jest, żeby o tych rzeczach rozmawiać. Nie wystarczy rozmawiać zresztą tylko przed ślubem. Cały czas trzeba o tym rozmawiać, bo też pamiętajmy jedną rzecz, że my sami się zmieniamy, tak jak już tutaj mój mąż wcześniej zauważył, my się rozwijamy. Zatem nasze cele też mogą się zmieniać, nasze wartości, którymi się w życiu kierujemy. W związku z tym tak ważne jest, żeby być ze sobą w dobrym, bliskim, ciepłym kontakcie. I żeby być wobec siebie uczciwym bo ja poznałam kiedyś kobietę, która wyszła za mąż, nie mówiąc, że nie chce mieć dzieci. Ona tych dzieci mieć nie chciała, a partner chciał. Było to oszustwo, moim zdaniem. No na pewno tak. To są bardzo ważne rzeczy. I tutaj nie ma sensu okłamywać ani siebie, ani partnera, bo to może prowadzić po prostu do rozpadu takiego związku. Czyli lepiej być ze sobą szczerym, lepiej być ze sobą otwartym, bardzo otwartym i starać się pewne rzeczy w jakiś sposób sobie zakomunikować, po pierwsze. A po drugie, jeżeli nam na sobie zależy, to znajdziemy jakieś rozwiązanie. Bo przecież wspólne chyba, życie... Że nam zależy na sobie. No chyba, że tak. No ale to wtedy po co wchodzić w związek, prawda? To no się jedno właśnie. z drugim wyklucza. No nie wiem, no właśnie, właśnie może dla ludzi, dla sąsiadów, żeby nikt nie powiedział, że to taki nieudacznik czy życia, nieudacznica. Lub dla wygodnego życia, właśnie. Ale to rozmawiamy nie tutaj, Rozmawiamy tutaj o ludziach, którzy chcą być ze sobą razem. Przypadki, o których pani wspomniała, no ewidentnie świadczą o fałszywych lub nieprawdziwych, lub wręcz złych zamiarach osób. Albo o takim mocnym zagubieniu też, nie? Też. Fatalną sytuacją jest taka rzecz, kiedy my oczekujemy, że nasz partner coś za nas załatwi, nam w życiu. Na przykład da nam utrzymanie, albo wyleczy nas z kompleksów, albo będzie naszą dobrą wizytówką. Jakby takie postawienie sprawy już z góry skazuje ten związek na niepowodzenie. To znaczy, to może być związek formalny, jeżeli mamy takie tutaj założenia, układ. priorytety, czy pewien układ. Natomiast na pewno nie będzie to bliskie porozumienie, bliska, ciepła więź, czyli de facto rzeczywisty związek. Po 20 latach przyjdzie pytanie, co ja tutaj robię? Należy przyjrzeć się swojemu związkowi, ale pod takim kątem, co ja wnoszę, czy ja buduję ten związek, czy w jakiś sposób jednak działam destrukcyjnie i spróbować jakby tą analizę od siebie od siebie. Gdyby każdy z partnerów tak zrobił, to o wiele łatwiej przychodziłoby nam rozwiązanie naszych problemów. W każdym razie, tak jak powiedziałam, nie szukajmy winy w partnerze. Zastanówmy się, co my możemy sami w tej sytuacji zrobić i ewentualnie w jaki sposób możemy z naszym partnerem się porozumieć. Bo jeżeli rozmowa ma prowadzić do jakichś konstruktywnych wniosków, to powinniśmy zrobić wszystko, żebyśmy się nawzajem mogli zrozumieć i porozumieć rozumieć, czyli osiągnąć jakiś konstruktywny cel tej naszej rozmowy. Ta rozmowa nam ma coś załatwić, prawda? Zatem tak, jak żona powiedziała, ważny jest jej wynik. Trzeba zastosować wszystkie możliwe środki, umiejętności. Przykłady podawaliśmy już wcześniej państwu, jak na przykład te zdania powinny brzmieć, żeby to nie było agresywne, atakujące, nachalne, żeby bardziej zwrócić uwagę na to, jak ja się czuję w tym momencie. Czy jest mi dobrze, czy nie? Czy jest mi przykro, jak bardzo jest mi przykro. Psychia człowieka jest tak zbudowana, że jeżeli człowiek jest atakowany, to się zasklepia w tym, czym jest. Natomiast mamy w sobie taką nutę, że jak ktoś potrzebuje pomocy, chętnie reagujemy. Zatem jeżeli człowiek, z którym żyje kilka lat, poprosi mnie albo powie, że jest mu niedobrze, że jest mu przykro, że go to boli. Ja myślę, że większość ludzi jednak jest w stanie coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli się usłyszy połajanki, wtedy się zamykamy w sobie. Wtedy epitety pod względem współpartnera, po takiej rozmowie są, ale aż on jest głupi, a ona ciemna, nic się nie zmieniła, już jej nie lubię, już jej nie chcę i tak dalej. Może to do tego prowadzić. Tak, dlatego mówi się nie bez przyczyny, że agresja wywołuje agresję. Dlatego starajmy się nie być agresywni, jeżeli zależy nam właśnie na porozumieniu się, czyli osiągnięciu tego na, naszego najważniejszego celu, to nie komunikujmy się w sposób agresywny, czyli zamiast oskarżeń, pretensji, wyrzutów, wiem, jakichś niewybrednych epitetów. Stosujmy prośby, formułujmy oczekiwania, mówmy o sobie, o naszych odczuciach w dobrej czy złej sytuacji. Mówienie o sobie nikogo nie obraża i na pewno nie będzie wywoływało agresji. Wręcz przeciwnie, tak jak mąż powiedział, jeżeli będzie to prośba sformułowana właśnie w taki asertywny sposób, to zwiększamy nasze szanse na zrozumienie przez partnera i osiągnięcie porozumienia. Państwo tworzą związek, jak rozumiem, taki, o którym tutaj mówimy, czyli potrafią się państwo ze sobą porozumiewać. Zawsze tak było. Czy jest to sztuka, której się trzeba uczyć? Niewątpliwie się trzeba tego nauczyć, ale jeżeli się bardzo chce i człowiek zna siebie, analizuje siebie, wyciąga wnioski ze swoich wcześniejszych doświadczeń, ze swoich niepowodzeń, czyli uczy się cały czas, rozwija się cały czas, to tutaj jest szansa, tak jak w naszym przypadku, że można żyć bardzo szczęśliwym można rozumieć drugą stronę, można samemu być zrozumianym, można tworzyć właśnie taką bardzo szczęśliwą parę. Tak dokładnie jest w naszym przypadku. Można liczyć na pomoc kochanej osoby w każdej sytuacji.